If you want to play game, sucker. Eee, ty do mnie mówisz? Sonowa beś. i tak cię nie rozumiem. No understand, kapujesz? dzień dobry, dzisiaj jest tak jak obiecałem wtorek i nagrywam dzisiaj no no co nagrywamy byłem wczoraj na koncercie tej jak jej tam leciało Jezus Maria o Natalii Kukulskiej bo były dni czeladzi dzisiaj też jest jakiś koncert Ale to by trzeba z sankami jechać, bo śnieg pada. No. W nie wiem czy teraz jeszcze. Pada. Chwila O, Jezus, O, teraz przestał. Ale przed chwilą padał. O Jezus nowe. Dobra z tym. No, przestał. Ale padał. Chcę ci mówić. Dzisiaj jest tej chwila. Zobaczaj szybko kogo dzisiaj koncert. Jezus, Jezus, Jezus. Jezus. O. Dni czeladzi. Jak to był wczoraj? Patrycji Markowskiej koncert. Dzisiaj. Jeszcze RH Plus jest jakiś... No. Hmm. A wczoraj jeszcze była ta mm, Z tego z, z, Nie z Bin Laden'a Tylko z... <grywia> ja, jak mu tam leciało? No. Hmm, przypomnę sobie Z tego co w Karolicy ten serial nagry, nagrywali mm. <grywia> Z tego Bercika Nie wiem jak leciał ten serial Tam był Bercik Był ten Warszawiok. No, ktoś tam jeszcze był. To była ta Halinka. Halinka. Halinka. No, Halinka była. I coś śpiewała. Powiedziałem koledze, że jak jest hardcorem, to żeby powiedział jej do mikrofonu dupa. Bo ona tak chodziła między publicznością i ten. i tak śpiewała, śpiewała, coś tam. No. I daję wam do tego, to... Jezus Maria. No to dzisiejsze nagranie daję wam do tego. Do porównania, czy lepsze jest takie przez mikrofon od komputera, czy lepsze jest przez mikrofon podłączony do telefonu. Ja już tam nie wiem. I ktoś kiedyś mi napisał? Nie. Już nie wiem o czym mi napisał że znajdę ktoś mi napisał kiedyś maila a nie znajdę ktoś chyba już w spamie o w nie a w spamie nie znajdę ni hu hu co to jest to ma być. O zostanie mój mail. zalogowałem ja się na chwilę na kolegi maila i straciłem wątek. Mm, o, to będzie. A kurde, nie znajdę tego. O Jezus mery, kosz. Kosz. A, dobra, taki z tym. E, dobra. Cześć, miałem mówić. E, nie wiem, co miałem mówić. Kurde, o, czy, o tym, że ktoś mi napisał maila, tylko już nie wiem, jaki to był tytuł. E, I o czym to był, że... Ale kolega mi się pytał, czemu mam w tym w yy, no, na podcaście marynarz, a nie komar. Bo ja teraz jak się przeprowadziłem, to mam krzywkę komar. Bzyk, bzyk, komar. <śmiech> yy, no, ale... Ale... No No to mu powiedziałem, że jak mieszkałem tam w Siemianowicach, niedaleko Krzyśmana, to jakoś ten... Jakoś... Yy, No, No, lepiej było, znaczy ksywka była taka normalniejsza, a teraz komar. I tu już wolę tego marynarza. Ale zresztą jak tam chcecie, u komara, u marynarza, podcasta, jeden diabeł. E, jeszcze wiem czym mówić, e, Krzyszman mnie opierdzielił za to, że nie mówiłem y, żadnego nic sensownego. No bo kurde, nie mam nic sensownego do mówienia. No o czym będę mówił? O tym, że kurde jeździłem na rowerze i wyrąbałem? Bez sensu. Albo będę mówił, Jodę, jodę, ty. Wjechałem, jak wjechałem w drzewo, tam mi się kierownica urwała. Ło, nie, to nie w drzewo. Nie, to nie wjechałem w drzewo. To w drzewo wjechał mój kolega i mu się amortyzator złamał, tylko że był tak rozpędzony, że to był ogień. E... E... E... no No to Krzyszman powiedziałem dzisiaj o tym o koncercie że było w takim fajnym parku ten koncert zresztą no, dzisiaj też jest w parku ale innym a teraz tam taki syf jest w tym parku też park Prochownia nazywa taki syf Jezus Maria masakra no i wezmę jeszcze zrobię fotkę <śmany> mojego mikrofonu nowego <śmany> o, iluminaci mi coś napisał właśnie teraz piszę pisze, pisze, pisze. o Kinga, książkę mam przeczytać i opowiedzieć, że nie. dużo osób już jego książki czyta przecież. Czekaj, czekaj, czekaj, czekaj. Jak to nie dbam Nie mam potrzeby chodzić do stomatologa, bo mi nic nie jest, to nie chodzę i ja nie mogę. I coś, co jeszcze było? O. Jak mam mówić o, jakimś, o jakiejś woźnie lub o wf-iście? Woźna to jest taka menda. No. Jak większość chyba. Nie, no, w sumie nie, jedna woźna jest fajna. Ale ta woźna taka LK. To ona kiedyś pamiętam, jak sobie zapomniała szczęki. Jak fajnie wyglądała. No, stare dobre czasy, powiem wam. No. OWF-iście. No co OWF-ista. Spoczone lata. Coś jeszcze kurde miałem mówić. W nocy takiego fajnego miałem temata. Normalnie śniło mi się, że w nocy nagrywałem. Hmm nie wiem, nie wiem, zapauzuję i dopiero za chwilę ten, yy, się rozkręcę ach, już wiem co mam powiedzieć normalnie yy, o Bin Ladenie tak Zastrzelili go po raz yy, szósty ale tym razem prawdziwie chyba o ile to nie jest jakiś wał yy. O, czekaj, jeszcze coś. Yy, o tym. zastrzeli nie, Kurde, no.. Tutaj mnie w brzuszku coś. Kurczę kuję, nie wiem co ja ci ja takiego, że mnie tak kuje. Miałem coś mówić jeszcze o tym minadynie. Zapewne to będzie tak. Ja czytałem. Na WikiLeaks coś czytałem. Na jakiejś bombie? Że jest w Europie, coś tam. Tam. Äh es geht jetzt